I znowu leje. To jest na Wybrzeżu Karaibskim w tej poczcie roku. Że nie wszystko jest słoneczne. Ale nie przeszkadza mi to wcale. Mój hostel, z którego dzisiaj nadaję. Jak wspomniałem, nazywa się Walaba. Yy, Nadaje się do mieszkania. Chociaż jest to takie trochę szalone miejsce. Jak szalona moja będzie dzisiaj jajecznica, Czyli zapraszam Was na śniadanie. Yy. Gazik, patelka, cebulka, margarynka, masło było za drogie, no i będzie dzisiaj jeczniczka. Zapraszam Was na śniadaniowy podcast, zobaczymy co z tego będzie, zobaczymy co z tego wyjdzie. W każdym razie zapowiada się całkiem fajny dzień, pod warunkiem, że nie będzie padać, no ale to już jest najmniejszy problem. Zatem zapraszam Was na śniadanie. Dzisiaj w planach jest tak ym, salame Cosido, czyli salami kuchenny, gołda, Kesomaturo duro, czyli żółty serek. Mamy także majonezakon Limon, czyli majonezik z cytryną. Mamy chleb. Mamy seboje, czyli cebulę. Mamy Atun Lomokon Trozos. Czyli taki tuńczyk w warzywach. E, seboja już była. I mamy także e, Extra Fine Cornishons. Bo tak mi się zachciało ogórków. I mamy do tego Atuna. atuna e, Kukuryckę oczywiście. No i chlebek. E, no i oczywiście jajeczka. Nie będziemy dzisiaj robić jajeczniczkę. Huevos to, to są jajka. Zatem wrzuciłem już moją cebulkę pokrojoną. Tak jak to zawsze było u Adama Słodowego. Pokazywał najpierw produkty. Za no 3 minuty już wyjmował z, z biurka na pół złożony e, zestaw. Więc, e, więc tak to wygląda. E, ja mieszkam w domku. Widzę na górze sobie śpię. A na dole mam kuchnię i łazieneczkę, e, Więc jest bardzo, bardzo fajnie, przyjemnie. Spałem wczoraj jak kamień, pożarłem spać o 20.00 chyba pierwszy obudziłem się o ósmej więc nadrobiłem braki we śnie, które ostatnio mnie nawiedzały, bo żeby tu przejechać też musiałem o piątej wstać, ale jak powiedziałem tu się wszystko jakoś, wszystko ładnie składa i nie musisz mega długo spać żeby się z, z, zutylizować, że tak powiem ale wczoraj byłem naprawdę mega, mega zmęczony Jeszcze tak to wygląda no to cóż, wbijam jajeczka na patelkę i dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o miejscu, gdzie mieszkam, no bo jest to polecone miejsce, jak już wspomniałem przez zagadę. E, może oczekiwałem czegoś więcej, ale wcale nie jest źle. Wcale nie jest źle. Mieszkam, tak jak wam mówiłem na początku, już chyba lekko od, odwyk, odwykam od hosteli i różnych innych takich rzeczy, ale jeśli jest fajny całkowicie, może taki miejski albo coś, no to czemu nie, tutaj jest taka trochę jak to wszystko, że tak powiem troszeczkę w Kostaryce taki zorganizowany chaos jeśli wydaje Ci się, że nikt nad tym nie panuje to nieprawda, bo autobus na pewno przyjedzie taksówka na pewno Cię zabierze na pewno wszystko będzie może nie teraz, może za chwilę, może za godzinkę ale będzie na 100% w każdym razie tak to wygląda zorganizowany chaos, także na mojej kuchence Zatem trzeba to wszystko w popożynkować i spotykamy się w małym wstępie, po małych kostarykańskich reklamach i tyle. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonowych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla orłów! Cześć, Polak! Radio so i Giraj. A nie jakiś kalijacz woli, jakiś kaje jak a je taki wujakuna, ja mu kaje bakura sutiki, kajet, witamy i jeszcze z Kostaryki. Jestem dzisiaj w miejscowości, która nazywa się Puerto Viejo. To w dowolnym tłumaczeniu znaczy Stary Port. No i jeśli słyszycie po mojej lewej stronie jakąś wodę, to dobrze słyszycie, bo to jest Morze Karaibskie. Morze Karaibskie, plaża? To czysta nie jest, no ale zauważyłem już coś takiego, że um, z tej strony już ludzie są troszeczkę inni już klimat jest troszeczkę inny i czystość też e, e, zostawia wiele do życzenia no ale cóż, jesteśmy na wakacjach nie przejmujmy się e, e, jest ok pura vida, jak to mówią um, i witam Was serdecznie just like that taka łódź wielka e, rybacka, tak się nazywa 1982 jak słyszycie kaszalek ciągle mnie jakiś męczy jest strasznie gorąco muszę wam powiedzieć i to jest ten upał, o którym wam mówiłem wcześniej że jest już taki coraz bardziej nie do zniesienia że już robi się gorąco już robi się duszno i wczoraj jak spałem w moim hostelu o którym powiem wam troszeczkę później to modliłem się, że tak powiem chociaż wierzący to ja nie jestem to bardzo deszcz, bo deszcz jakby zmiękcza to powietrze a wczoraj e, śpi się tutaj na dworze w zasadzie, bo nie można inaczej klimy nie ma, no bo to hostel polecony przez, zresztą przez Agatę um, no i cóż, o, przechodzę koło sklepu do palenia, różnego stafu. pozdrawiam Roberta Kesslinga on zawsze palił różne takie rzeczy i pamiętam jak mieliśmy jakieś spotkania podcastowe to on y, przywoził pełno jakiegoś y, kopcidła i paliliśmy, i paliliśmy i paliliśmy tak to wygląda zatem mój hostel nazywa się Walaba. co chyba znaczy konik morski nie do końca wykmieniłem ale tak jak powiedziałem wam jest całkiem sympatycznie chociaż pierwsza noc była ciężka była ciężka Kaja 215A i Awanida 73 tu jestem nawet poczta tu jest proszę bardzo może wpadnę wysłać kartki, bo mam jakieś zaległe pamiętam jak w pierwszej nocy jak przyjechałem do Kostaryki to miałem ochydny, okropny wstrętny hostel i spanikowałem trochę nie podobało mi się wcale i... no i znalazłem coś innego szybciutko trochę mnie to kosztowało i zachodu i pieniążków minimalnie ale ogólnie było ok tutaj nie spanikowałem przyszedłem no i takie hostelowe klimaty ojoj, to śmieci troszkę tutaj jest, śmierdzi ale gorąco i śmieci widziałem śmieciarkę przez chwilę, więc pewnie przyjadę tutaj za chwilę więc no hostel fajny, miłe panie go prowadzą wszystko, no ale szczur mi się jakiś koło nogi zaplątał potem później jeszcze raz i potem w ciągu nocy słyszałem jak dobiera się do mojego plecaka, w którym miałem jakieś owocki no i powiedziałem więcej nie wziąłem moje prześcieradło możemy spać na górę no ale powiedziałem dziewczynom że taka sytuacja, że ten że unrato no i nie mam problemu, przyniosłem się dzisiaj do innego pokoju. Już na pięterku, więc nie będzie problemów. Nie, nie robiłem żadnej awantury, nie robiłem nic. Miło grzecznie powiedziałem, że jest problem i trzeba by go rozwiązać. Pewnie, jakbym był z jakąś dziewczyną, to by sikała w gacie i krzyczała. A ja jakoś tak potrzebuję tego spokojnie. Ale nie, nie to, że jest brudno albo cokolwiek. Po prostu jakoś tak się, nie wiem, przeszedł sobie dwa razy i postanowił zostać. Więc, więc, tak to wygląda. Dobrze, zatem e, witam Was e, po raz kolejny. E, a ja cóż, zrobię sobie małą wycieczkę po Puerto Viejo. Mam, jest godzina 12.45, autobus mam o um czwartej, więc mam tu troszeczkę czasu. Bo coś zjem, coś wypiję, połażę. Nie, jest to duże miasto, miasteczko, wioseczka nawet, można by powiedzieć. Więc e, spędzimy tu chwilkę czasu, bo następnym razem tu przyjadę, to już przyjadę autobusem, żeby jechać dalej więc tak to wygląda chłopaki ładują jakieś sceny, łodzie ludzie trochę brudu no i zupełnie, zupełnie inny kolor ludzi, zupełnie inne zachowanie tylko turyści jakby zawsze wyglądają tak samo zatem zapraszam Was na ten podcast z karaibskiej strony Kostaryki Huerto 2015 Dawidziński podcast nie tylko dla Orów Słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Serdecznie witamy ponownie. Jak słyszycie, dzisiaj podcast muzyczny w tej części Kostaryki. Premierem nie jest chyba pani premier, tylko Bob Marley, wiecznie żywy. Pełno tutaj rastafariańskich kolorów, rastafariańskich em, przyrządów do palenia. Za chwilę jakiś ciemny, e, podejrzany, ale zawsze uśmiechnięty gościu. Podchodzi do Ciebie i czy chcemy coś zapalić, czy chcemy może coś innego, więc widzicie, że tutaj jest klimat zupełnie, zupełnie inny. Nie wiem, czy słychać, czy dobrze sobie tutaj czułość wyregulowałem, ale mam nadzieję, że będzie ok. W każdym razie, jeśli ktoś przeoczył, to witam wszystkich z Puerto Viejo. miejscowość na samym, na samym końcu Kostaryki. Zresztą zobaczcie, w podcaście zawsze jest mapa, gdzie jestem. No i luz, purawida, ale tak troszeczkę inaczej, bo tutaj, tak jak wspomniałem, i kolor ludzi jest inny, um, i życie inaczej płynie, i Morze Karaibskie, które jest bardzo, bardzo wzburzone, ale te fale się jakoś takie 100 metrów, 50 metrów przed, przede mną rozbijają, ale idą takie 2-3 metrowe bałwany i nagle tak ciach, 50-60, może 100 metrów przede mną, jest może jakaś rafa albo to płucizna i one się troszeczkę tak kończą w każdym razie nic ciekawego dzisiaj się nie dzieje przyjechałem tutaj kupić coś sobie na ślanie przepraszam ten kaszel jak tu życie ciągle mnie męczy Zjadłem obiad rybę za 17 dolarów niestety ceny tu są masakryczne mój budżet to jest mniej więcej około 30 dolarów dziennie na takie właśnie jedzenie powiedzmy, picie, bo i trzeba kupić wodę, i trzeba kupić soczek, i trzeba kupić owocki jest tak 25-30 to jest mój budżecik czyli tak tyle co w Mielnie pewnie byśmy dziennie wydawali na jedzenie, albo może jeszcze więcej, więc... No tak to jest, no jest się na wakacjach, trzeba zjeść, trzeba wypić. Zjadłem przed chwilą dobrego tuńczyka, takiej e, nigdy mi się nie pytali jak chcę tuńczyka. Tutaj pytał się pan e, czy chcę no well done, czy medium, czy rare, tak jak to z mięskami jest, bo tuńczyk to w zasadzie jest takie mięsko, więc, więc e, tak to mi zrobili na medium i był całkiem sympatyczny taki spieczony, lekko z zewnątrz, a w środku czerwoniutki, e, więc wszyscy, którzy nie jedli tuńczyka takiego pieczonego, e, normalnego mięskowego, nie z puszki, to polecam, bo jest to bardzo dobre, smakowe, e, rybsko. No i tak, to, tak to, to wygląda. No woman, no crime, albo no crime, może nawet, bo śpiewa wiecznie żywy. E, brudno tu jest, muszę wam powiedzieć troszeczkę, mówiłem o tych śmieciarkach, ale coś nie dojechały. Minęło już parę godzin, mam autobusik o godzinie czwartej, więc pójdę sobie do sklepiku kupić coś do zjedzenia. Jakąś jajeczniczkę jutro może zrobię. Pokoik zmieniłem już, mówiłem wam o tym. Mam na pięterku, całkiem ładny, więc, więc jest ok. Kupiłem sobie pieweczko, takie Ala Corona. Aha. I no cóż Imperial Silver Imperial Silver za jedyne yy, 200, Czyli 4 dolce, czyli 3 euro yy, No może troszkę nawet więcej Nie, mniej było Bo pan mi wydał Nie, mniej mi wydał, 1600 chyba było Bo ile mam, no właśnie Nie, no to nie jest tak ile, piwka tu wszędzie są tanie Bo wiadomo, ludzie przyjeżdżają na piwka Więc piwko musi być tanie Jutro myślę Zostanę u mnie w hostelu i pójdę sobie na plażę, muszę się trochę przysmażyć, bo przez, ostatnie, przez ostatni czas jeździłem po górach, lasach, dżunglach i różnych innych takich więc e, jutro chyba pójdę na plażę się troszeczkę przysmażyć wezmę trochę wody, wezmę troszeczkę jedzonka jakieś owocki i po prostu poleżę sobie jutro na plaży bo wyczaiłem już gdzie, mam rower e, więc, więc a rowery, dlaczego nie? Tu są śmieszne rowery, bo takie są e, jakby to mam powiedzieć to są takie rowery z taką strasznie szeroką kierownicą e, takie jedziesz i w zasadzie jakbyś leciał te ręce masz bardzo szeroko rozłożone o, postaram się wam wkleić albo gdzieś zrobię zdjęcie tego roweru no tu nie ma innych rowerów to są tylko takie rowery i ludzie sobie na tym fajnie podróżują, taki koszyk jest żeby wsadzić gadki i coś do picia i można sobie, i można sobie po prostu e, jeździć rowerem z mojej wioseczki tutaj jest jakieś 11 km, więc rowerem nie bardzo, bo te drogi są wąziutkie, ale można by, czemu nie, ale po prostu mi się nie chce już tak jak wam mówiłem jakiś czas temu, że trochę mi się już chyba nie chce w jakichś takich byle jakich miejscach spędzać czasu, aczkolwiek mój hostel może nie jest super, ale jest jest całkiem sympatyczny, jest fajny living room, można pogadać, spotkać, dość mocna grupa jest argentyńska jest Holenderka, widziałem dwóch Niemców, są Szwedzi jak zwykle, no bo trudno żeby Szwedów nie było w Kostaryce, więc, więc się dzieje i jest sympatycznie i no i tyle. I tak dzień mija, kolejny I to już chyba ostatni, albo może przedostatni mój podcast z Kostaryki, bo tak jak Wam pomiałem. wspomniałem, czas na opuszczenie tego ładnego kraju choć drugiego i trzeba się przenieść do innego równie ładnego, ale tańszego o wiele czyli, czyli e, Panama, o tam będziemy próbowali się udać i zobaczymy jak to będzie, e, zbieram informacje jak tam się dostać, wciąż zbieramy e, różne notki różne drobiazgi, wszystko już jest na oko ustalone muszę tylko pozbierać trochę dolarów bo wszystko tam w Panamie w dolarach, więc muszę sobie rozmienić moje dolce i, i tyle. I myślę, że myślę, że będzie w porządku. Tak, siedzę sobie nad oceanem. W zasadzie tu jest ocean, jest tak blisko wszystkiego, że jakby przyszła jedna wielka, mocna fala, to by zmiot, zmiotnęła, nawet tak się wyrażę, całą wioseczkę, bo tu wszystko jest dosłownie 20 metrów od od morza i myślę, że jak są jakieś sztormy, albo nie wiem, czy tu jest zima i sztormowy, albo coś, albo Bob Marley przyjeżdża z Jamajki, to, to miasta by nie było, miasta, wioseczki, w zasadzie jest jedna ulica, wokół której mm, spiętrzone są knajpki, sklepiki, fryzjery i różne inne takie. Oście myślałem, żeby iść do fryzjera. Spytam się, ile, ile by kosztował fryzjer. Mam piątkę i piątka musi wystarczyć. No i tyle. Muszę się trochę obciąć, bo już jestem za, za, za dużo tych włosów. Popiłem sobie piwka, a za ilekroć jestem na wakacjach próbuję się gdzieś tam ściąć. Więc tak wygląda. Dzisiaj lazy bardzo podcast, tak jak leniwce, które ostatnio widziałem. I muszę wam powiedzieć troszkę o tych leniwcach, że tak sobie przesłuchałem w myślach ten podcast i nie jestem z niego zadowolony. Chyba było za dużo... Wrażeń, za dużo emocji, za dużo chciałem powiedzieć i, i w sumie nie powiedziałem wszystkiego, co chciałem, a, a naprawdę to fajny temat i, i no myślę, że wrócę do tego później, tak jak powiedziałem wcześniej, ale jakbym mógł nagrać, to bym nagrał jeszcze raz, no ale mm, takie jest radio, takie jest moje nadawanie, że nagrywa się tylko raz i tylko raz nie ma szans na powtórki, wszystko leci, że tak powiem z sety. no i cóż e, zrobimy coś fajnego, mam w planach jakieś fajne montaże i różne inne rzeczy, więc ojoj, oj, oj, oj, ale fala przyszła, a ja tutaj siedzę bardzo blisko więc myślę, że przyjdzie czas na montaż, a teraz e, gadamy już e, kolejny miesiąc o Kostaryce i, I jest okej okay, bo malej śpiewa swoim głosem bawi tutejszą publiczności. Tak jak wspomniałem, że to wszystko jest takie już bardzo karaibskie, zmurzynione nawet, można by powiedzieć. E, luźnie, spokojnie, trochę brudno, ale, ale jest okej. Okay. Nie ma marudzimy. Komarów, jak wspomniałem wam, trochę tu jest. Pociąły mnie, wczoraj musiałem spać w lobby, że tak się wyrażę, bo u mnie niestety latał potwór, ale jest całkiem sympatycznie, całkiem fajnie i myślę, że spotkam się z Wami jeszcze za jakiś czas już mojego przystanku autobusowego, o czwarty wyjeżdża autobus, mamy w pół do trzeciej, więc mam dużo, dużo czasu, żeby wysączyć moją piwko, moje Cerveza de Costa Rica Imperial Silver no i tyle, i tyle tu nie ma nic do robienia tu nie ma nic do gadania tu trzeba przyjechać i po prostu tłoczyć się w ten bezsens istnienia tutaj i tyle, i po to tu jestem, żeby nic nie robić, totalnie zatem góra widać i zapraszam was na ostatnie wejście i jakaś piosenka bo mam Marleya po hiszpańsku. Znalazł, zobaczymy, powinien działać po hiszpańsku, dlaczego nie? Zatem zobaczymy i posłuchamy i zapraszam ponownie. Słuchacie podcastu nie tylko dla Orłów. W hostelowym chociaż dzisiaj troszeczkę można powiedzieć jak kamel trofy. E, może nie jak Paryż Dakar, tam troszkę sucho, chyba że pada. Dzisiaj kamel trofy. E, dwie właścicielki. <coughs> Cholerny kaszelek. Dwie właścicielki hostelu powiedziały mi: A, ta plaża jest fajna, ale tutaj za cyplem jest jeszcze fajniejsza. Zatem dzisiaj zapraszam Was na małą przeprawę. Kilka minut powiem wam. No więc założyłem moje e, takie buty do y, nurkowania. Ja dam radę. Cepelek nie wygląda jakoś strasznie. Damy radę. Pójdę na skróty. Oczywiście jak to w Irlandii. Jeśli się idzie na skróty to znaczy, że się nie dojdzie nigdzie, bo w Irlandii wszędzie wszystko jest opłotowane, zakratowane, zagrodzone. Ehm. No ale do Sedna mówię. Przyjdę sobie na skróty, trochę przez dżunglę, a ten cypelek taki na no oko, na 10, na 15 minut na przejście. No i właśnie wyszedłem z wody, umyłem się, byłem cały w błocie, ale no kurde caluśki. Wygrzmociłem się parę razy, nawet chciałem sobie zrobić zdjęcie, ale, ale nie, bo trochę ludzi tutaj na plaży było i bym wyglądał naprawdę jak jakiś debil. W każdym razie oczywiście powiedziałem, że chcę iść na skróty, poszedłem, elegancja Francja, ale padało, wczoraj o godzinie piątej zaczęło padać, dzisiaj o godzinie 11 przestało, tu ogólnie tak właśnie padało od 5 do 10 do 10 rano, potem jest ładne, piękne słoneczko, wysuszy wszystko, zajebiście, no ale zanim do tego słoneczka się dojdzie, no to trzeba się utaplać w błocie, więc jak już mówię po raz trzeci, stwierdziłem, że pójdę sobie na skróty przez mini dżunglę. No i poszedłem, no i dawno się tak nie ubabrałem w błotku, Dawno taki nie byłem upieprzony. Ale to nawet fajnie. Wiecie, że tak, że tak się wyraża. Nie no było źle, było sympatycznie. Błotko takie dość mocne, lepiące. Czy Tu już jest droga może być droga, właśnie błocko takie sympatyczne, lepiące takie niesuche, takie mokre ale taka, taka, takie ma maziajowe więc całkiem było przyjemne, takie ciepłe w ogóle muszę wam powiedzieć no i ciężko się szło bo to jest taki cypelek, taki skalisty trzeba wejść na skałę wysoką i potem z tej skały teoretycznie zejść ale powiem wam już znowu z wyprzedzeniem że nie udało mi się przekrocić tego Dlatego idę teraz całkiem normalną, dość mocno zalaną dróżką, po której taką jeżdżą samochody. No i przez jakieś 15 minut szedłem tą mini dżunglą. Szedłem, szedłem, szedłem. Tutaj mrówki tnące liście. Tu jakiś pajak mi wpadł na koszulę. Tutaj mm, jakieś kolibry przelatywały. Tu jakieś dziwne pochukiwanie jakichś ptaków pewnie. To były sępy czekające na polskich turystów albo coś w tym stylu. W każdym razie nie udało mi się ale o to jest fajne właśnie widzę czasami coś takiego co to jest to są chyba termitiery takie dziwne takie wielkie czarne i ten w każdym razie w każdym razie e, o znowu mrówki takie te, co noszą wszystkie liście i różne inne potwory w każdym razie nie udało mi się ale co moje to moje e, co się upierdoliłem w to się upierdoliłem ale, ale fajnie fajnie. tu się pośliznają, tam się pośliznąłem, tu się chwyciłem gałęzi, która była cała taka zbłockowana, o tutaj idę na plażę już jestem, widzicie dżunglą na górę, na skałę szło się 15 minut na górę i teoretycznie jakieś 10 minut na dół a tutaj idę 5 minut normalną drożynką no ale po co sobie ułatwiać życia po co zatem wejście pastelowe całkowicie błotniste, sympatyczne będę musiał poznokcie u stóp umyć, bo cholera wie co w tym Błocku było więc muszę wymoczyć się w słonej morskiej, karaibskiej wodzie no i tyle I żegnam Was w tym wejściu i to już prawie moje przedostatnie można by powiedzieć karaibskie może nie karaibskie, ale kostarykańskie wejście zatem, oj ładnie tu ładnie tu, ładnie tutaj tak porządniej zatem, oj znowu mrówki na Was i wrócę, wrócę. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Serdecznie witamy w kolejnym wejściu. Dzisiaj można powiedzieć, taka półpodcastowa, półrowerowa wycieczka. Bo wybrałem się do Manzanillo. To jest ostatnia ostatnia wioseczka tutaj na samym końcu. No i tak się fajnie służyło, że Dalej jechać nie można, bo jest Panama, ale jest taka granica dżunglowa, więc przejście jej nie można. No i tak się fajnie złożyło, że z końca świata nadaję ostatni w zasadzie odcinek z Kostaryki. Lubię takie rzeczy, takie nie planowałem tego, ale zawsze mam z sobą nagrywajko, zawsze jestem jakby przygotowany do nagrywania, więc muzyczka z tyłu ładnie gra. Ja zjadłem jakiś obiadek, nawet nie do końca, bo jakiś tak nie byłem do końca głodny. Chciałem pescado con pescado caribenio, ale nie mieli pescado, znaczy rybę. No to wziąłem kurczaka, który nie był jakiś taki super. Ogólnie tutaj na słodko wszystko dają. Tak obiad wyglądał, zresztą zobaczcie sobie na zdjęciu gdzieś tam będzie. Eee, taki grillowany kurczaczek <śmiech> noga wielka eee, trzy takie kawałki Platanos, to są takie większe banany w cieście do tego ryż, do tego czarna fasola, jakaś mini sałatka i sosiki i całkiem fajnie za no, chyba 6, 6, 6 tysięcy, ale wziąłem też eee, jakiś soczek i wyszło tam 6,5 czy 7, ale miałem tylko 6 i pani powiedział okej, okay, dobra, dobra, bo mam dolary. A nie chcemy się dolarów zmieniać, bo potem z jest problem tutaj, bo przyjmują dolary, ale na przykład już nie wydają dolarów, tylko wydają tutaj jeszcze diabły, więc tak to wygląda. Zatem z końca świata nadaję do Was. Cieszę się strasznie, że dotrwałem do tego momentu i myślę, że, że czułem się tutaj bezpiecznie, że czułem się tutaj dobrze i czułem się tutaj wakacyjnie, dobrze, były momenty, gdzie <śmiech> przepraszam, miałem troszeczkę stresa, ale po to troszeczkę tutaj przyjechałem, ehm, może nie to, że walczy z stresem, ale troszeczkę inaczej być, niż byłem w Panamie te trzy lata temu, kiedy Ewka powiedziała mi, że taki byłem jakiś spięty i w ogóle, a tutaj i jeździłem na jakichś linach, tu wspinałem się, skakiwałem do jakiegoś wielkiego, do jakiejś wielkiej jaskini e, pełnej wody. E, chodziłem po jakichś mostach. E, teraz też sobie sam po dżungli łaziłem, e, więc, więc robię dużo rzeczy, których nie robiłem, ale to nie jest tak, jak już Wam mówiłem, że robię, bo tak, jedziemy, luz z tego i w ogóle i szalejemy, ale luźnie, spokojnie, przyjemnie i, i, i tak to bywa. Zatem mm, czas ostatnie zdjęcie z końca świata czas na ostatnie przemyślenia, bo trzeba spierdalać, bo deszcz jest znowu wielki jest godzina po czwartej, a około piątej zaczyna padać, więc zanim dojadę do mojego przybytku, a jedzie się rowerem jakieś 40 minut no to może być różnie ja rozwijam sobie z mojego futerał antywodoodpornego telefon, żeby zrobić sobie zdjęcie ostatnio. No i co? No i co? No i tyle. I fajnie jest, sympatycznie jest. Tak mała przerwa na dwa zdjęcia. Muszę sobie zrobić jakieś ładniejsze, takie bez samochodu, bo stoją tu jakieś fury. Restaurante Maxi. Tropical soda Maxi, czyli soda to jest to, co w czym się jada. To są takie e, lokalne knajpeczki, gdzie jest trochę taniej. Pojechałem. Taka ładna była, naprawdę sympatyczna knajpeczka, ale pewno turystów się działo i jakichś tam kurczaczek te sprawy 8. Kurde, zaczyna padać, chyba nie dojadę suchy do chaty. E, a tutaj, proszę bardzo, 5. Więc troszkę taniej, ale jak to się liczy e, w takim dłuższym wyjeździe, no to będzie trochę aż oszczędności. Kupiłem sobie tutaj e, pamiątkę. E, kupiłem sobie pamiątkę z Kostaryki, czyli Tukana. E, z Panamy, jak ostatnio byłem, też sobie kupiłem Tukana, więc postawię sobie na biurku i będzie mi się tutaj tukał tam i tukał tam i tu i tam. E, przejeżdża właśnie wielki, czerwony samochód, który rozwozi słodzoną wodę, e, więc... E, nie będę tutaj reklamował, zresztą nawet nie ma reklam pewnie rozwozi wszystko e, zatem, zatem tak to wygląda takie życie wakacyjne, fajne sympatyczne, przyjemne, ale czas dalej w drogę, cały czas zresztą jestem w drodze ale tym razem e, tym razem e, jedziemy już znowu e, dalej, ale już do innego kraju ale o tym powiem wam chyba jutro, o tym wszystkim i cóż e, Przyjedźcie do Kostaryki, warto, przyjedźcie do Kostaryki, bo jest bezpiecznie, tak jak powiedziałem, przyjedźcie tutaj, bo naprawdę można dużo rzeczy przeżyć, ale przyjedźcie straszkę grubszym portfelem niż się spodziewacie, bo jednak ceny tu są całkiem europejskie, czasem troszkę większe, czasem trochę mniejsze, zależy co, transport publiczny jest o wiele tańszy, taksówki są masakrycznie drogie, ale... Jedzenie jest, powiedzmy, na poziomie, powiedzmy, europejskim, może nie polskim, no bo zjemy sobie spokojnie, tak jak powiedziałem, za 10, za 12, 13 dolarów coś dobrego, ale możemy też trochę zaszaleć i iść na kolację z dziewczyną, z chłopakiem, zależy kto co lubi i zjeść, na przykład za 20, 30 dolarów. Więc dla każdego coś dobrego polecam ryby, polecam różnego typu sushi, bo to sobie jadałem. I cóż, cholera, przez tym deszczem chyba nie zdążę, ale muszę, muszę chyba kończyć. I cóż, yy, myślę, że spotkamy się na granicy po raz ostatni yy, i powiemy sobie do widzenia. Buenos yy, Buenewinidos Costa Rica, to znaczy witamy, a trzeba będzie powiedzieć, jak to mówią Francuzi, o revoir, chociaż nie jedziemy do yy, kraju francuskojęzycznego, ale... Zobaczymy jak to będzie, zatem e, żegnam Was i tyle, prawie tyle, bo zostałem jeszcze kilka sekund na pożegnanie, takie już graniczne z Wami i cóż, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy do chaty, lecimy do mojej punty uby, e, uciekamy przed deszczem. Pozdrawiam, z Manzanilla. E, żegna się z Wami Filip z końca, z końca świata. Nie dla sokołów, nie dla mew, nie dla wróbli. Nie dla wron nie dla wron. Dawid Filipczyński Podcast tylko dla orłów Czas się pożegnać z piękną macz deszczową ostatnio Kostaryką Ale to jakoś tak nie przeszkadza Ostatnie kilka dni spędziłem na luzie Żadnych skoków do wody Żadnych raftingów Żadnych skałek Żadnych różnych innych rzeczy a, plaża, trochę deszczu, plaża, trochę deszczu, jeżdżenie na rowerze, um, taki chill-out można by powiedzieć troszeczkę, jeśli tak, tak to by e, można sformułować. No i wczoraj wieczorem tutaj w hostelu, bo wciąż nadaję z hostelu Malaba, Tamalanka, tutaj na końcu Kostaryki. Zrobiliśmy sobie takie mini pożegnanie. Większość ludzi ostatnio wyjechała. Była mocna ekipa, jak wspomniałem, argentyńska, została jedna belgijka, została francuska, została właścicielka, więc byliśmy w czwórkę. Znalazłem moje wino, które wożę już po Kostaryce od miesiąca i, i gdzieś mi się zapodziało w torbie i właśnie zauważyłem, że mam i więcej otworzyłem. Ale nie wiem, czy wierzycie w coś takiego jak przypadek albo Dobry zbieg okoliczności Pff, nie, nie wierzę, w, jak już wspomniałem W jakiegoś tam Boga czy, czy coś, który steruje tym wszystkim Bo nie, bo nie bo, bo widzicie, co się stało jakiś czas temu We Francji Starczy coś źle narysować I komuś się to nie spodoba i zabije 12, 13 ludzi Nie, nie gdyby był Bóg Jakikolwiek by nie pozwalał, żeby ludzie się zabijali w jego imię. Naprawdę. Kiedyś mam wrażenie jakiś czas, niedługo chciałbym zrobić jakiś podcast o Bogu albo jakiś odwyk taki mój własny i wytłumaczyć moje poglądy. Myślę, że są ciekawe, myślę, że są warte przesłuchania, myślę, że są też warte nagrania, bo pewnie zrobimy to dla siebie może gdzieś tam ktoś kiedyś by stwierdził Dawidziński, całkiem mądrze mówisz zostań prezydentem na przykład Burkiny Faso albo Gurum Gurum jakiegoś kraju, no ale wracam, wracam do meritum nie wiem czy pamiętacie jedną z pierwszych piosenek, które zaprezentowałem w podcaście było Kajetrese było czyli ulica 13, Latin America nie możesz kupić wiatru nie, kup nie możesz kupić słońca nie możesz kupić mojego życia. Piosenka towarzyszyła mi podczas mojej podróży do Panamy 3 lata temu i teraz także za każdym razem, kiedy wchodzi wokal y, pani minister y, od spraw kulturalnych Peru, bo to właśnie ona tam śpiewa y, mam mrówki mam mrówki, dreszcze y, i zawsze mi przechodzi taki dreszczyk i wspomniałem o tym przypadku o tym zrządzeniu losu ja lubię w życiu, ja lubię w pracy, lubię ogólnie, jakby wszystko miało początek, wszystko miało koniec. Czy robię to projekty graficzne, czy robię inne rzeczy. Chciałbym, żeby wszystko miało intro, wejście, początek, rozwinięcie, zakończenie. Tak jak rozprawka, jak nas uczyli w czwartej, w piątej, w szóstej klasie pisaliśmy rozprawki na różne tematy. I tak, myślę, w moim życiu musi być troszeczkę po poznańsku, po układanie początek, rozwinięcie, zakończenie i tak się podróż moja do Kostaryki zaczęła początkiem, tą piosenką która towarzyszyła mi, jak wspomniałem już wcześniej towarzyszyła mi teraz i jest jakby takim mot motywem przewodnim i uwierzcie albo nie, ale siedzimy w czarę w czwórkę i Alessandra tutaj, właścicielka hostelu powiedziała, wiecie co jakieś smutno, włącza jakąś muzykę włączyła, coś pogrzebała w komputerze słyszę leci Kajetresa akurat nie ta piosenka, Latin America, ale z nowego albumu i po prostu aż, nie powiem, że mi łzy popłynęły, ale mówię, kurwa, to nie może być, prawda, to nie może być, to tak nie może być, bo mogę opuścić każdą inną piosenkę z miliarda hiszpańskojęzycznych piosenek albo jakichś innych, ale chyba jadą po mnie, mój autobusik, który tutaj rozwozi do przystanku autobusowego, bo trochę mam kawałeczek, więc mogła puścić każdą inną piosenkę, ale wybrało się jakoś automatycznie, nie wiem, przypadkowo kajetresy, więc ja wierzę w początki, ja wierzę w rozwinięcia i wierzę w zakończenia i wierzę, że to wszystko ma jakiś sens i jakoś to wszystko się rozwija, tworzy i kończy i... Naprawdę, naprawdę jest to idealne zakończenie mojej podróży do Kostaryki. Jeszcze mi trochę zostało, żeby opuścić ten kraj kilka godzinek myślę, ale myślę, że ta podróż po tym kraju jest spełniona i, i wszystko, i wszystko wskazuje na to, że tak ma być, tak musi być i, i tak będzie, że był początek, było rozwinięcie i było zakończenie i naprawdę mówcie co chcecie przypadek albo cokolwiek. Ja wierzę w przypadek, ale to było coś więcej. To było coś innego. To, to było jakieś strządzenie losu takie, które kiedyś mm, powiedział mi Filip, ta piosenka jest rewelacyjna, tekst jest zajebisty, e, bo musi być motyw przewodni twojej podróży. Teraz, kiedy wyjeżdżam z Kostaryki, ktoś przypadkowo włącza ten sam zespół podobną piosenkę. Ciary poszły. Ciary poszły. O... Oh. To tyle, myślę. Spotkamy się w następnym podcaście. Zobaczymy skąd. I tyle. Do usłyszenia i dziękuję Wam za te dwa miesiące. Ja, te dwa miesiące podróżowania i jeszcze, jeszcze przede mną, jeszcze półtora marzenia przede mną, bo jedno marzenie powtórzymy, a jedno marzenie będzie jeszcze, więc... Podróż marząca. Podróż marząca. Dawidziński, godzina 7.12. Mm. E, Talamanka. Koniec Kostaryki i cóż. Odtałłego. E... Soj. -y soy lo que dejaron soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima soy una fábrica de humo mano de obra campesina para tu consumo frente de frío en el medio del verano el amor en los tiempos del cólera mi hermano el soy que nace y el día que muere con los mejores atardeceres soy el desarrollo en carne viva un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Ojej.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 Bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas Haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar Nie, nie, oye ¡Vamos!